Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I bardzo dawno nie nagrywałem takiego klasycznego konglomeratu, który nie jest o Stevenie Kingu, nie jest o gwiezdnych wojnach. Dzisiaj będę mówił o najnowszej książce Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Wiedźmin, rozdroże kruków. I tutaj od razu zaznaczam, to będzie recenzja całkowicie bez spoilerów. W zasadzie bez wchodzenia w fabułę tej książki. Bardzo ogólnie o samej książce, no i pewnie też krótko, pewnie też krócej niż zwykle, nie wiem, może kiedyś zrobimy jakiś event wiedźminowy, gdzie będziemy omawiać, ale nie, dobra, nie zrobimy, nie ma co zapowiadać, to już nie są te czasy, nie będziemy się raczej w to bawić. Dzisiaj o najnowszej książce. I po pierwsze, ja nie rozumiem pomysłu na promocję tej książki, czyli odkrywanie kart w ostatnim tygodniu, ale z drugiej strony ja nie muszę tego rozumieć, bo zadziałało, zadziałało. No hype był ogromny, no, liczby wyświetleń, towarów w sklepach robiły wrażenie i podejrzewam, że sprzedaż tej książki także robiła wrażenie. Ale na początek rozliczmy się z jakością wydania. A supernowa, to, to w zasadzie wystarczyłoby za wszystko. Ich strona internetowa to jest po prostu cofnięcie się w czasie, to jest wehikuł czasu. Tam mamy gify, gify reklamujące książki i to książki sprzed 20 czy 25 lat. Supernowa nie zmieniła się. Od dekad. No i ta książka też się nie zmieniła. No supernowa zawsze to była gówniana jakość. Ale mimo wszystko, no przyznam, że troszeczkę odwykłem. Nawet mnie to trochę zaskoczyło, no ten toaletowy papier. Ta książka ścierająca się w rękach i to dosłownie. Ja przeczytałem w papierze 125 stron i przerzuciłem się na e-booka i ta książka już wygląda na półce, jakby miała 40 lat i jakby ktoś o nią średnio dbał. Wszystkie te zgięcia na grzbiecie są białe, starte, a ja dbam o książki pedantycznie. No i czy z tą jakością idzie cena. No nie, nie. Cena okładkowa to jest 66 zł. I teraz tak, jeśli nie jest to wasze pierwsze rodeo z Wiedźminem, no to... Nie powinniście być zaskoczeni, nie powinniście się tak naprawdę niczego innego spodziewać. Te książki cały czas są wydawane na papierze toaletowym, te książki cały czas są wydawane koszmarnie źle, a już na standardy trzeciej dekady XXI wieku to jest po prostu koszmar i te książki cały czas są absurdalnie drogie. Pomimo dekad od wydania wcześniejszych tomów, one cały czas są absurdalnie drogie. I ja nie spodziewałem się niczego innego. Byłem nastawiony na to, że dostanę koszmarnie jakościową książkę za horrendalnie wysoką cenę. Godziłem się na to, więc no spoko, nie? Dostałem to, co oczekiwałem. Ale, ale, bardzo mnie cieszy, że jednak nie każdy podchodzi do tego na zasadzie e, zawsze tak było», nie? A ten temat był dość ostro dyskutowany w necie i przy okazji też te mainstreamowe media poruszyły ten temat, co jest fajne, jak najbardziej, pomimo tego, że ma się wrażenie, że przespali ostatnie dwadzieścia parę lat, ale to dobrze, że takie rzeczy są poruszane również w głównonurtowych źródłach, a przy okazji też poruszane były istotne tematy patologii naszego rynku wydawniczego. Ja czytałem taki artykuł na Onecie o cenach okładkowych i cenach realnych. No i wiecie, jeśli siedzicie w książkach od lat, od jakichś, nie wiem, 10 lat, no to wiecie, że cena okładkowa to jest fikcja. Że to jest rzecz, która odgórnie jest ustalana tak, by sklepy mogły już w dzień premiery dać rabat 30%, czy też około 30%. Normalnie ta cena okładkowa byłaby zupełnie inna, ale jako, że wydawcy muszą uwzględnić ten fakt, bo czytelnicy domagają się zniżki od razu, no to ta cena jest oczywiście windowana jeszcze zanim książka wychodzi e, na rynek. I tak, ja rozumiem, że cena okładkowa 66 zł za rozdroże kruków to jest fikcja, no bo przecież można kupić taniej, no i prawie każdy kupi taniej, ja to rozumiem, nie? mi tego nie trzeba tłumaczyć, że te 66 zł, o poruszacie 66 zł, przecież książka jest tańsza, nie? no jest tańsza, ale to jest prosta matematyka, przy cenie 66 zł, no to to taniej będzie nadal dużo drożej niż przy standardowej cenie. To tyle, jeśli chodzi o jakość wydania, natomiast na plus e, grafika okładkowa. Ona mi się naprawdę podoba. Ta okładka w wersji podstawowej oczywiście. To jest takie klimatyczne, stare fantazy i to jest chyba najładniejsza grafika z tej serii wydawniczej Wiedźmina. No i właśnie, no, no właśnie, podstawowe wydanie. I tutaj dogrzebujemy się do rzeczy, Ach, naprawdę poniżej pasa. Supernowa zagrała w tym przypadku naprawdę nisko. Ja dobra, rozumiem, że ta ich promocja wyglądała tak, że odkrywamy karty na sam koniec, ale w tym przypadku to było... Nie mam już synonimów do, do, do przekleństw, których nie chcę tutaj używać. Otóż, no wiecie, no, ludzie rzucili się na tę książkę, ludzie czekali na tę książkę. Tak jak powiedziałem, liczba wyświetleń w momencie, gdy ta książka pojawiła się chociażby w Empiku i przez pierwsze 24 godziny tam chyba 20 tysięcy czy ponad wyświetleń tej strony robiły wrażenie i tak jak mówię, podejrzewam, że zakup też robił wrażenie, no każdy kupił to, Premierowo, a bodajże dzień czy dwa dni po premierze okazało się, że będzie inna okładka, a potem kolejna, a potem jeszcze jedna i na chwilę obecną mamy chyba pięć wersji tej książki dodatkowych. No bo wiecie, przez te lata Wiedźmin był wydawany w różnych pakietach. Był biały pakiet pod gry, był czarny pakiet pod serial, był czerwony pakiet pod też gry. No, każdy z czytelników y, pogodził się z tym, że będzie miał książkę niepasującą do serii, więc uważam, że skończonym chamstwem było nieogłaszanie tego wcześniej, bo no, tutaj nie ma innej interpretacji tego ruchu jak fakt, że Supernowa chciała zarobić dwa razy na tej samej książce. Chciałaby czytelnicy, którzy kupili to premierowo, Potem dokupili jeszcze raz wersję, która będzie pasować do ich kolekcji i to jest najniższe z możliwych zagrań, jakie może zaserwować wydawca. Bo ja bym zrozumiał, jakby za dwa miesiące, za trzy wypłynęły takie wydania, ale jeśli to było planowane odgórnie, planowane od razu, to o czymś takim trzeba informować czytelników. Tyle. Natomiast jeśli chodzi o plusy, tej, tej, tej premiery, no to na plus trzeba zapisać e-book. Bo w sensie to jest to jest nawet trochę żenujące, że ja na plus zapisuję e-book, który ukazał się w dzień premiery. Ale tak jak powiedziałem, Supernowa to jest wydawnictwo, które zatrzymało się 25 lat temu. Andrzej Sapkowski podejrzewam, że też raczej z e-bookami nie ma wiele wspólnego. Także wcale bym się nie zdziwił, jak o tego e-booka trzeba by się dopominać i walczyć. Tak też było przy sezonie Bush. Tej 11 lat temu. Wtedy w ogóle nie mówiło się o e-booku i on powstał właśnie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, po nacisku czytelników i był tam zaplanowany chyba na miesiąc po premierze. E, chyba to było ostatecznie przyspieszone, bo i tak ludzie zdążyli zrobić pirackiego e-booka. I, no i sprzedaż, która mogła osiągnąć już wtedy spore wyniki, pewnie ich nie osiągnęła. W przypadku rozdroża kruków e-book był zapowiedziany na początek grudnia, co nie jest jakimś dramatem, bo to chyba było trzy dni po premierze papierowej, ale tu znów niespodzianka. E-book ukazał się w dzień premiery. E-book trafił na te trzy dni na wyłączność Legimi, co było dużym wow, no bo... Yy... Wiecie, no nie umilku jeszcze echa po całej tej aferze Legimi. Legimi ich akcje spadały na giełdzie, potem się podnosiły. Fala rezygnacji z subskrypcji i tutaj zaskakujące, no bo e-book trafił tam na wyłączność już w dzień premiery. Co więcej, nie trafił do tego nowego katalogu z dodatkową opłatą 15 zł za książkę, więc jak ktoś nie zrezygnował z abonamentu, no to miał go w cenie standardowej opłaty. Ja niestety zrezygnowałem. Co więcej, była też opcja zakupu e-booka w całkiem rozsądnej cenie. No i to tyle, jeśli chodzi o słowo wstępu. Powoli przejdźmy do książki, ale tutaj no, drugi, krótki wstęp. Jak to wyglądało u mnie z Wiedźminem? Bo ja miałem swój czas w kombinacie czy w konglomeracie, gdy recenzowałem trochę komiksów, gdy recenzowałem słuchowiska. Potem w moich serialach omówiłem pierwszy sezon serialu. Także... Można by zakładać, że w tego Wiedźmina wchodziłem nieco głębiej niż jakiś tam standardowy, przeciętny czytelnik. No otóż nie, ja jakimś wielkim, gigantycznym fanem Wiedźmina nigdy nie byłem. Czytałem go pierwszy raz te 25 lat temu. Bardzo mi się podobał. Powróciłem do całości chyba tylko raz właśnie w okolicy premiery sezonu Bush. Natomiast swoich wrażeń z sezonu Bush nie pamiętam w ogóle, czytałem tę książkę raz, nic nie pamiętam, czy ona mi się podobała, czy nie podobała, jakie emocje towarzyszyły lekturze, kompletnie, czarna dziura. Komiksy też przestałem czytać, przeczytałem ich tylko kilka, w gry nigdy nie grałem, aktualnie zaczynam ogrywać trójkę, ale to dlatego, że mam dużo wolnego czasu, a była Tania. Natomiast serialu Netflixowego nigdy nie skończyłem. Ten pierwszy sezon mi się autentycznie bardzo podobał, kompletnie nie rozumiałem krytyki i ja go sobie niedawno powtórzyłem i nadal uważam, że to jest świetny serial. Mówię o pierwszym sezonie, nie? Nie wiem, jak to dalej się rozwija, bo na przykład no, od drugiego sezonu już się trochę odbiłem. Obejrzałem chyba dwa albo trzy odcinki i no, to nie jest to, co było w pierwszym sezonie. No i na tę nową książkę, Rozdroże Kruków, ja nie czekałem. Dopiero tydzień przed premierą, jak ruszyła cała machina, ja złapałem hype. I poziom tego hype'u nawet mnie zaskoczył. I, I z każdym dniem eskalował. No przecież, nie wiem, ty, tydzień czy kilka dni przed premierą nowa fantastyka opublikowała fragment i ja no, nie przeczytałem go, bo raczej nie czytam fragmentów, tam nie wiem, te kilka dni przed premierą, chyba że jest to Stephen King, a tutaj no nie ukrywam, że chciałem pojechać nawet do Bydgoszczy, żeby zakupić ten magazyn, aczkolwiek on wyprzedał się chyba w dzień premiery jego pierwszy nakład i był robiony do dróg podobnie miałem z książką, bo ja sobie, sobie zamówiłem w świecie książki i nie dostawałem żadnej informacji, czy ta książka zostanie wysłana. A premiera była w piątek. I ja już rozważałem, żeby w czwartek zamówić e, drugi egzemplarz tej książki i ewentualnie zrezygnować ze świata książki albo, nie wiem, dać go uczniom, jak już przyjdzie, a zamówić sobie w Empiku z wysyłką do pracy, żeby w piątek w pracy go odebrać. Także, no, tak jak mówię, nawet mnie zaskoczył ten hype, jak on eskalował przez ten tydzień i od razu zabrałem się do lektury, no wiecie wszędzie pisze się, że to jest lektura na jeden wieczór, na dwa wieczory mi zeszło trochę dłużej, ja czytałem tę książkę zadziwiająco długo, bo chyba ze dwa tygodnie nad nią siedziałem trochę dawkując sobie celowo a trochę rozwinę to za chwilę, no te emocje opadały dość skutecznie niestety no i właśnie, lektura na jeden wieczór, na dwa wieczory, w necie bardzo ostro była komentowana grubość tej książki. No i to jest fakt, ona jest cienka, to jest tam 280 stron, jeszcze wydane na tak marnym papierze, tak cieniutkim papierze, że ta książka jest cieniutka, tam ledwo tytuł się mieści w tych dwóch linijkach na grzbiecie. Ale po pierwsze, no umówmy się, Wiedźminy to nigdy nie były cegły. To zawsze były cienkie książki, tam z pojedynczymi wy wyjątkami na nieco grubsze pozycje, ale to nigdy nie były jakieś wielkie, gigantyczne Tomiszcza. No a po drugie, jeżeli książka, film, serial są dobre, no to trwają tyle, ile mają trwać i między innymi to, że właśnie coś jest krótkie, bo powinno być krótkie, albo długie, bo powinno być długie, jest jednym z elementów, że coś jest dobre bo przedłużanie czy skracanie dobrym nie jest, jeżeli fabuła nie wymaga tego. A największy problem jest taki, że ten nowy Wiedźmin, rozdroże kruków, to niestety nie jest dobra książka. Na początku naprawdę świetnie mi się to czytało. Niestety, tak jak powiedziałem, im dalej tym powietrze z tego balonika zaczęło no, szybko i systematycznie uciekać, a w końcówce to już była trochę walka z mojej strony, żeby dobrnąć, żeby do, dojechać do tego finału, zamknąć tę książkę, odłożyć na półkę, odhaczyć. Początek mi się naprawdę spodobał. No, mamy młodego Geralta, zupełnie innego bohatera, co jest naprawdę fajne, gdy, gdy znamy tego bohatera, gdy... gdy mm... Wiemy, jaki on jest, gdy mamy już jakiś obraz tej postaci będącej na zupełnie innym etapie. I teraz widzimy go na początku tej drogi. To jest jak najbardziej fajny motyw na napisanie książki. Po drugie, nieskomplikowana fabuła. Ja uwielbiam dwa zbiory opowiadań. Ostatnie życzenie i miecz przeznaczenia. Uwielbiam te książki. Nie jestem natomiast wielkim fanem tego pięcioksięgu, bo... On już inaczej mieli y, te historie. On zawsze na jakimś etapie sprawiał, że ja się gdzieś trochę zaczynałem gubić rozdroże kruków zapowiadało książkę, której bliżej będzie do zbioru opowiadań. Zarówno pod kątem skomplikowania, bo to nie jest absolutnie skomplikowana książka, jak i pod tym kątem, że tutaj mamy właśnie opowieści. Taki zalążek opowiadań, tylko że nie podzielone na opowiadania, a przepływające w siebie, co ostatecznie no, jest dużym minusem i pogrzebało tę książkę. W sensie nie sam fakt formy, a to jak ona została ostatecznie e, rozwiązana. No bo to są 3 lata z życia Geralta. 280 stron, 3 lata i tutaj w tej książce jest materiału naprawdę na dobre dwa grubsze zbiory opowiadań. Także ja nie mam problemu, że to jest książka cienka, ale tak jak powiedziałem, jeśli materiał wymaga, żeby książka była cienka, no to spoko, ona powinna być cienka ale tutaj mamy zaprzeczenie tego. Tutaj materiał absolutnie nie wymagał, aby ta książka była cienka, a wręcz przeciwnie, wymagał, aby była znacznie grubsza. Ponieważ wszystko tutaj przedstawione jest po łebkach. To jest skondensowane. My biegniemy od jednego wydarzenia do drugiego, od jednej przygody Geralta do drugiej. Ja w zasadzie powiedziałbym i naprawdę nie minę się wiele z prawdą, że ta książka jest trochę jak takie dość dokładne streszczenie serialu. W sensie nie tego Netflixowego serialu, tylko materiału na serial. Streszczenie, takie wiecie, wikipediowe, gdzie jest dokładnie opisane, co się wydarzyło w danych scenach i ta książka właśnie jest taka. Geralt przyjmuje jakieś zlecenie, czuć, że tutaj jest pomysł, ale wszystko rozwiązane na dwóch, trzech stronach i lecimy dalej, nie? Wiecie, trzy lata z życia bohatera, a w tej książce nie czuć jakichś ogromnych przeskoków czasowych. Czasami mamy tam powiedziane, że minęło sześć miesięcy, czasami mamy powiedziane, raz chyba mamy powiedziane, że Gerald dużo zarobił, to znaczy, że no, dużo spraw rozwiązał, dużo miał tych e, przygód z potworami, dużo potworów poubijał e, i to zostało, wiecie, przemilczane. Tu widać, że jest Skok czasowy. Nie? Potem, gdy Gerald został ranny, też jest wyraźnie powiedziane, że pół roku dochodził do zdrowia, ale to są chyba dwa takie przypadki, gdzie faktycznie w fabule czuć przeskok. A tak, to my płyniemy, płyniemy, a mijają trzy lata. nie? Rozdroże kruków jest jak wprawka literacka przed zbiorami opowiadań. Gdybym czytał tę książkę jako pierwszą, to podejrzewam, że nie sięgnąłbym dalej. Gdybym słuchał tej książki w audiobooku, to podejrzewam, że pewnie bym poległ w trakcie. Bo tutaj naprawdę wystarczy rozkojarzyć się na 30 sekund, by stracić wątek, by być już zupełnie gdzie indziej, by kompletnie się zagubić. No byłem tam, jestem tu, co się w ogóle dzieje, nie? Co więcej, i to już jest duży problem, w tej książce nie ma emocji. Czyli znów streszczenie, Nie? Tutaj są rozwiązania fabularne, które powinny budzić bardzo silne emocje. Tutaj są rozwiązania fabularne, które powinna, na których autor powinien się skupić. E, skupić na bohaterach w tym momencie, a on przez nie też przepływa i od razu przeskakuje dalej. Przez to jak to wszystko galopuje i jak płaskie jest, no, przez to brak emocji. To jest tylko w zalążku jak zbiór opowiadań, bo zbiór opowiadań, każde w zasadzie opowiadanie kończyło się tak, że albo skłaniało nas do jakichś przemyśleń na temat decyzji bohatera, na temat jego dylematów, albo wywoły, wywo, wywoływało naprawdę duże emocje u czytelnika, jedno nie wyklucza drugiego. Tutaj nic z tego nie ma. Tu nie ma żadnych przemyśleń czytelnika na temat decyzji bohatera. Tutaj nie ma żadnych dylematów bohatera, tutaj nie ma żadnych mocnych wrażeń, tutaj nie ma żadnych emocji. Ta książka jest streszczeniem. Co więcej, mógłbym zadać pytanie, za co lubicie poprzednie książki. W moim przypadku to jest bardzo wiele elementów i część z nich tutaj już poruszyłem, ale na pewno jednym z mocniejszych punktów jest język. Stare książki były zrobione przez dialogi i humor, który głównie wypływał z dialogów. No to tego tutaj też nie ma. Humoru w zasadzie prawie wcale nie ma w tej książce. Fajnych dialogów też w zasadzie prawie brak. Nie ma na nie czasu. No, bo trzeba zasuwać z fabułą, trzeba skakać. Scena, scena, scena, i tutaj przepływamy, przechodzimy i jedziemy dalej. Nawet jak mamy coś, co, co no, punkt kulminacyjny, nie? to my przez to przepływamy po prostu bez żadnych emocji, no, no, no. Ach, niezrozumiałe to jest dla mnie. Wiele osób na plus tej książki e, przyznaje tonę fan który e, tutaj znajdziemy. To w zasadzie przewija się w każdej opinii, jaką czytałem. Jest podnoszone jako zaleta tej książki. No ja tutaj trochę nie mam zdania. Bo to są takie motywy na zasadzie, pokażę wam dlaczego to i dlaczego to, dlaczego koń się tak nazywa, dlaczego Geralt ma opaskę na głowie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Taka geneza różnych rzeczy, które znamy z książek. Jeśli lubicie takie zagrania, no to wam się to oczywiście spodoba. Jeśli nie lubicie, to to będzie kolejny kamyczek tutaj na niekorzyść tej książki. To już zależy od waszych preferencji. No i w zasadzie, jeśli nie chcę wchodzić w fabułę, a nie chcę, to to jest koniec. Trochę tak jak w tej książce. Jedziemy, jedziemy, jedziemy, koniec. Podsumowując, koszmarne wydanie, koszmarne wydanie, wysoka cena i raczej słaba książka. No niestety rozczarowanie. Ja to przeczytałem, ja to odhaczyłem, ja rozumiem, że można się tym bawić, ale to jest powieść na poziomie... Przeciętnych książek z rozszerzonego uniwersum, przeciętnych książek Star Wars na przykład, książek pisanych zwykle przez wyrobników, no można to nawet lubić i ja ogólnie lubię takie rzeczy, ale jeśli czekasz 11 lat na kolejną książkę głównego twórcy, no to to może boleć i to raczej was zaboli. Ja wiem, że na chwilę obecną chyba jest przewaga pozytywnych opinii, przynajmniej w mojej bańce internetowej docierają do mnie raczej ochy i achy, ale wszystkie zapoczątkowane mocno tym, że no nostalgia, No spędziłem dzieciństwo z Wiedźminem, no czytałem, czytałam te książki dziesiątki razy, kocham, uwielbiam, jestem bezstronniczy, bezstronnicza, kupiłem od razu, kupiłam od razu. Nie Nie patrząc na cenę, na jakość, to jest nieważne, znów przygoda w świecie Wiedźmin. Wiedźmina, Okej, okay. i to jest fajne, nie? Znów mamy przygodę w świecie Wiedźmina. Ja rozumiem, tym się można bawić, ale jak zdejmiemy te różowe okulary, a to muszą być naprawdę mocne różowe okulary, no to to jest pusta wydmuszka, która rozczarowuje i która nie zostanie w ogóle w mojej głowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli czytaliście książkę, a pewnie czytaliście, bo wszyscy to czytają, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy zgadzacie się ze mną, czy macie zupełnie odmienną opinię. A na dzisiaj, tak jak powiedziałem, to będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.